Żarłok i skóra. I Mando Dżery. Bogusia. Trzyma. Oraz na ich goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. W konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry, i chciałbym Was dziś zaprosić na odcinek poświęcony najnowszemu filmowi Gajariczi, czyli Król Artur i Legenda Miecza. Muszę przyznać, że ja jestem fanem produkcji Gajariczi. Bardzo lubię jego te początkowe filmy, czyli te takie Łotrzykosko, gangsterskie komedie sensacyjne, czy to Przekręt, czy Porachunki. Lubię te jego późniejsze filmy, jak chociażby rock and roll. W miarę lubię Sherlocka Holmes'y, chociaż tutaj no już nie do końca aż tak do mnie te produkcje trafiają. Bardzo mi się podobało jego ostatnie dzieło, czyli The Man From Uncle, który no, był na tyle sympatycznym filmem szpiegowskim, że ja go oceniam wyżej od chociażby ostatniego Bonda. No i tutaj swoisty paradoks, który myślę, że też chyba obrazuje troszeczkę problem z promocją tego filmu. Ja na Króla Artura nie planowałem się wybrać. W zasadzie dowiedziałem się o tym, że ten film powstaje jakoś bardzo późno, co też jest troszeczkę dziwne, dlatego że preprodukcja i cały okres planowania, kręcenia no był dosyć burzliwy i trwał dosyć długo. Mimo to, tak jak wspominam, ja się dowiedziałem, prawie, że przed, tuż przed premierą o samym filmie, ale jakoś ani nędzne plakaty, ani jakiś taki niezbyt porywający trailer, który notabene chyba widziałem tylko raz przed jakimś seansem kinowym, no nie zachęcały mnie do tego, aby po ten film sięgnąć. Do tego, kiedy film trafił na ekrany kin, nagle się okazało, że tak chętnie cytowane przez wielu w ostatnim czasie Rotten Tomatoes, no objechało film i chyba cały czas Król Artur o Styluje tam gdzieś w granicach 25-26% pozytywnych recenzji, no czyli mówiąc otwarcie, no to wszystko nie nastrajało mnie jakoś optymistycznie, no ale kiedy trafił, trafiła ta produkcja na ekrany polskich kin, to nagle zaczęły do mnie dochodzić zaskakująco wręcz pozytywne opinie. No i kiedy nadarzyła się okazja, to stwierdziłem, no czas może jednak Gajowi Ricci dać szansę, no przecież po prawdzie to mnie chyba nigdy nie zawiódł, no więc sprawdźmy, co takiego ma do zaoferowania nam w temacie legend arturiańskich. A okazało się, że Gaj Ricci zaserwował nam retelling opowieści o królu Arturze. I od razu też na wstępie chciałbym podkreślić, że Wydaje mi się, że ten film może być zupełnie inaczej odbierany w naszym kręgu kulturowym, a inaczej na zachodzie, gdzie jednak te mity arturiańskie, legenda o królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu no ma zupełnie inny statut. W naszym pięknym kraju oczywiście te historie są znane, te legendy są znane. Ja sam za dzieciaka czytałem książki, które zbierały te opowieści o rycerzach Okrągłego Stołu. Widziałem też wcześniejsze ekranizacje i te bardziej klasyczne i te nowsze. No, umówmy się, jest to stały element no, szeroko pojętej popkultury, więc trudno by było tych legend nie znać. Natomiast to, co zrobił Guy Ritchie, ja rozumiem, że dla kogoś, kto jest no dosyć konserwatywny, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju zmiany, których można się dopuszczać w tego rodzaju, no jakimś tam klasycznym materiałem źródłowym, no może się poczuć zdezorientowany, zniechęcony, no i tak z tego co widziałem po recenzjach w serwisach zagranicznych, to to chyba to jest jedna z przyczyn, dlaczego ten film za granicą zgarnia tak słabe recenzje. Bo Guy Ritchie opowiedział historię o królu Arturze, utrzymaną w dobrze znanym swoim fanom stylu. Jeżeli jesteście fanami Gaia no to w tym momencie pewnie już wiecie, o czym mówię, ale żeby wam nakreślić, z czym mamy do czynienia, to... Tak, mamy tutaj charakterystyczny szybki montaż, znany z wcześniejszych dokonań. Mamy tutaj bardzo dużo dialogów, często szybkich, często dowcipnych, często prowadzonych w takim powiedziałbym uliczno-gangsterskim stylu. Mamy do tego wiele sekwencji akcji pomysłowo zrealizowanych. No i dosyć luźne podejście do trzonu legend arturiańskich. Historia rozpoczyna się, można powiedzieć, od trzęsienia ziemi, prawie że dosłownie. Poznajemy utera Pendragona, czyli ojca Artura, który, któremu przyjdzie się zmierzyć z buntem magów pod przewodnictwem niejakiego Mordreda. W wielkiej wojnie pomiędzy ludźmi a magami, którzy postanowili wykorzystać swoją przewagę i podbić ludzi, no dochodzi na samym początku do bitwy, w trakcie do której dochodzi do braterskiej zdrady. Brat z dragona Vortigern dokonuje tutaj takiej swoistej wolty. Okazuje się, że sprzymierzył się z Mordredem ze złymi magami, aby przejąć tron, co na skutek określonych wydarzeń mu się udaje. Malutki Artur, bo na tym etapie Artur jest niemowlęciem, trafia do Londynu, trafia do londyńskiego burdelu i w takim bardzo charakterystycznym dla Guy'a stylu dostajemy zlepek scen i poznajemy historię Artura od niemowlęctwa do no już o obecnego takiego okresu, no, można powiedzieć dorosłego, kiedy jest już pewnie tam 20 paro, 30 trzydziestoparolatkiem, który dorobił się określonej pozycji, jest takim szefem bandy, który odpowiada za ochronę, za różnego rodzaju nielegalne, nielegalne interesy. Gdzieś tam jest jakąś taką małą gwiazdą londyńskiego półświatka, no i oczywiście nie wie, że jest synem króla i prawowitym pretendentem do tronu. Natomiast cały czas męczą go koszmary. Koszmary związane ze śmiercią matki, ze śmiercią ojca, które on nie wie, jak odczytywać. Jednocześnie Vortigern, no, opętany rządzą władzy i przerażony tym, że. Ta jego władza może zostać zakwestionowana, bo jak w którymś momencie pada z ekranu, cały świat dąży do równowagi i w momencie, kiedy Vortigern cały czas potężnieje, objawia się nam miecz w kamieniu, który no, zwiastuje niejako powrót prawowitego następcy tronu. Vortigern tym samym decyduje się na poszukiwanie prawowitego spadkobiercy, no i na skutek pewnych okoliczności Artur trafia pod kamień, wyciąga miecz z tego kamienia no i uruchamia tym samym lawinę wydarzeń, które jak możecie się pewnie domyślić, bo nie jest to jakieś wielce zaskakujące, doprowadzi do starcia prawowitego następcy tronu z uzurpatorem, z, ze złym królem Wortigernem. Historia tak jak ja ją Wam opowiedziałem, wydaje się być z jednej strony dosyć klasyczna i umocowana mocno w legendach arturiańskich. Mamy wiele tych klasycznych motywów, czyli mamy Ultra Pendragona, mamy Mordreda, pojawia się Vortigern, pojawiają się niektórzy z znanych z legend Rycerzy Okrągłego Stołu, z tym, że jeszcze nie jako rycerze. Mamy oczywiście Panią Jeziora, mamy Excalibura, czyli można powiedzieć, że jeżeli byśmy sobie odhaczali na takim bazowym poziomie te takie najbardziej charakterystyczne motywy, które są kojarzone w popkulturze z legendami arturiańskimi. Tutaj je znajdziemy. Natomiast umówmy się, że dla Gaja Ricci one stanowią tak naprawdę tylko taki fundament, na którym on buduje nieco inną opowieść. Gdzieś w wywiadach padło, że cały ten projekt to jest projekt zaplanowany na 6 czy 7 filmów, no i trochę... W pewnych momentach widać, że Król Artur, legenda miecza to jest swoiste otwarcie. To jest film, który z jednej strony jest bardzo efektowny. No już to otwarcie z taką bardzo widowiskową bitwą naprawdę może zrobić wrażenie. I później dostajemy takich efektownych scen sporo. Natomiast paradoksalnie ja bym powiedział, że ta skala wydarzeń tutaj wydaje mi się być relatywnie niewielka. W tym sensie, że nie mamy tutaj do czynienia z jakąś wielką wojną. Co w sumie oczywiste, no bo tak jak wspominam, Artur wychował się na ulicy no i za współtowarzyszy ma po prostu bandę takich uliczników, no więc trudno, żeby się potężnemu władcy mogli przeciwstawić w otwartej walce, w otwartym boju, ale z tego punktu widzenia ta historia mi się podoba, bo to jest opowieść, która stawia nieco w innych miejscach akcenty i tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na to, co w królu Arturze legendzie miecza jest najciekawsze czy najistotniejsze, to jest historia Artura i jego dojścia do odpowiedzialności, do zmierzenia się ze swoją bolesną przeszłością i do przyjęcia no, odpowiedzialności, pewnego brzemienia związanego z przejęciem władzy. Brzemienia, od którego, no umówmy się, on się dosyć mocno wzbrania, no bo wiecie, on dorobił się jakiejś określonej pozycji, tak jak wspomniałem w londyńskim półświatku, żyje mu się dosyć wygodnie, jest szanowany, no to życie ma poukładane, no i, i jakoś niespecjalnie ma ochotę ryzykować to wszystko, utraty tego wszystkiego, co przez swoje życie osiągnął, na rzecz tego, żeby władać całą Wielką Brytanię. I teraz po kolei, to, co mi się w filmie bardzo podoba, to jest cała strona aktorsko-realizacyjne. W roli króla Artura widzimy Charliego Hanama, czyli aktora chyba najbardziej znanego cały czas jeszcze z serialu Synowi Anarchii. Natomiast ja liczę na to, że po tym filmie to się zmieni, dlatego że no, w królu Arturze ten gość pokazał, że jest... Po prostu chodzącą charyzmą. On naprawdę bije taką ekranową charyzmą, i ten jego król Artur, który jest, mówię tutaj, takim no, lo lokalnym gangsterem wypada świetnie. Ale wypada świetnie nie tylko właśnie w tych scenach, kiedy ma być takim zwykłym ulecznikiem, ale Hanam sobie świetnie radzi z całą przemianą. Kiedy widzimy, że on się miota początkowo, bo bojąc się tego co może się stać, kiedy no jednak podejmie walkę z Vortigernem, i kiedy też już się przełamuje i podejmuje się podjąć określone kroki to wypada naprawdę świetnie. Ale także na drugim planie mamy no, wiele świetnych kreacji. Po pierwsze Jutlow Law jako Vortiger jest rewelacyjny. To jest postać, która jest napisana dosyć grubą kreską. To jest taki zły, którego w filmach fantazji widzieliśmy po wielokroć wiecie, zły do szpiku kości władca noszący się w czerni mówiący o tym, że woli żeby lepiej się ludzie go bali niż żeby go wielbili no typ władcy, który w domyśle żywi się prawie niemowlętami i popija je ludzką krwią, no ale wypada dzięki kreacji Judah Low, to na ekranie fantastycznie, on z jednej strony jest mocno przerysowany ale wydaje mi się, że lołowi udało się nie przekroczyć tej cienkiej granicy, aby popaść w przesadę i stworzył naprawdę pełnokrwistą postać, która w momentach, kiedy ma takie momenty zawahania, kiedy widzimy go jakoś tam złamanego, przestraszonego, no to wszystko zostało tutaj na ekranie oddane bardzo, bardzo dobrze. A na drugim i trzecim planie, nawet jeżeli mamy teoretycznie nazwiska nie jakieś bardzo uznane, to wszyscy wywiązują się ze swoich ról fantastycznie. Bardzo mi się podobała Astrid Belge Frisbee, mam nadzieję, że tak się czyta jej nazwisko, w roli kobiety maga, który wspiera naszą ekipę i wspiera Artura w drodze do tronu. Bardzo mi się podobała ta ekipa Artura londyńska z baklakiem, i Sir Tristanem Wetstickiem, która no, sprawdzała się i jako comic relief, w, w, bo tutaj też elementy komediowe są dosyć wyraźnie zaznaczone i do czego też przejdę, fajnie działają, fajnie współgrają i ta część rycerska z Sir Williamem Wilsonem oraz Sir Bediverem, który no, był taką prawą ręką jeszcze u Thera Pendragona Naprawdę wszystkie te postacie mnie kupiły. Ja byłem w stanie je polubić, byłem w stanie je zrozumieć i to jest fajne. Podobał mi się ten film od strony stricte wizualnej i to jeżeli chodzi o efekty specjalne, których jest w tym filmie dużo. Dlaczego to też za chwilkę dopowiem. I od tej strony scenograficzno-kostiumowej. No, do tego też widziałem często w recenzjach wracano, że momentami te stroje no, nie wyglądają jak stroje z epoki. Król Artur bardziej przypomina Gwiazdę Roka momentami swoim strojem niż takiego londyńskiego ulicznika czy, czy króla. Ale wydaje mi się, że to fantastycznie pasuje do tego specyficznego klimatu, który w tym filmie dostajemy i to się po prostu sprawdza. Tak jak wspomniałem, fajne są też efekty specjalne. Mamy tutaj sporo komputerowych efektów specjalnych, bo Król Artur, co też warto podkreślić, to jest takie typowe high fantasy. Mamy tutaj jakieś bestie, mamy tutaj jakieś potwory w bitwach, mamy walki na jakichś no, ogromnych słoniach, czy jakichś słoniopodobnych istotach. Mamy tę kobietę maga, która potrafi zapanować nad zwierzętami i mamy parę sekwencji takich, gdzie jest to nam bardzo ładnie zaprezentowane. Mamy także magię działającą nieco inaczej, działającą w wespół z ekskaliburem czy na skutek użycia ekskalibura o czym na tym etapie nie chciałbym szczegółowo mówić. I to naprawdę wszystko od strony wizualnej sprawdza się bardzo fajnie, tym bardziej, że ten film jest też wyjątkowo spójny w tym zakresie. On jest utrzymany w takich szaro-niebiesko-brązowych odcieniach i, i ten filtr te, te, to, to wszystko nadaje specyficznego, takiego wizualnego sznytu całej tej produkcji i to naprawdę jest rzecz świetna. I wracając jeszcze na sekundkę do tego wątku komediowego, o którym wspomniałem, podobało mi się to, że ten film całkiem nieźle radzi sobie z poczuciem humoru. Mamy tutaj momentami wprowadzone sekwencje stricte komediowe, ale wypada to tak naturalnie, jest to tak fajnie rozegrane przez poszczególne postaci, tak sympatycznie napisane, że współgra to idealnie z całością tej historii. Wiecie, nie mamy tutaj takich jakichś wymuszonych przeciwników albo takich no powiedziałbym grubo przestrzelonych dowcipów, jakie czasami się zdarza. Nie, to co tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o poczucie humoru, twórcy nam zaserwowali, ja też kupiłem w 100 albo nawet w 110%. Do tego kapitalnie wypada muzyka Daniela Pembertona. To jest twórca soundtracków, którego ja przyznam się jakoś do tej pory nie zanotowałem. Pamiętam, że Mysza z Mysza Mówi Mysz Masza bardzo, bardzo mocno chwaliła jego ścieżkę dźwiękową do Man From Uncle. Ja aż tak tamtej muzyki nie wspominam, natomiast w Królu Arturze w mojej ocenie wypada to rewelacyjnie. Ta ścieżka dźwiękowa sprawdza się i autonomicznie i przede wszystkim to jest ten rodzaj muzyki w filmie, który kapitalnie gra z obrazem. Guy Ritchie umie wykorzystywać w swoich filmach muzykę tak, żeby ona ładnie współgrała z określonymi sekwencjami i to wielokrotnie jest tutaj wykorzystywane. Muzyka w scenach akcji, wiecie, przyspiesza, podbudowuje napięcie, wpompuje nam, widzom, Dodatkowo adrenalinę do krwi, kiedy są sceny spokojniejsze, potrafi gdzieś tam stonować, potrafi też zamilknąć w scenach, które tego wymagają. I jeżeli byście się zastanawiali, jak ta muzyka się prezentuje, to jest taka mieszanka bardzo specyficznie podanej muzyki staroangielskiej jakiejś tam celtyckiej takiej muzyki, można powiedzieć, ludowej z wysp ale przyfiltrowanej przez no, współczesne podejście i to jest też element, na który ja widziałem w recenzjach trochę narzekania że to jest właśnie takie przefajnowane że to jest takie nazbyt rock'n'rollowe nie wiem, ja tego tak nie czuję w mojej ocenie naprawdę wypada to tutaj rewelacyjnie jak się sprawdza sama historia, jak się sprawdza ten styl Gaya Ricci w tej konkretnej opowieści to jest fajna opowieść, fajna i spójna historia, która pokazuje nam tę drogę od Zera do bohatera, przy czym mówię tutaj kluczowy jest ten wątek odpowiedzialności za swoje czyny i podjęcia pewnego brzemienia, którego nie chcemy trzymać. W wielu negatywnych recenzjach podkreśla się, jak bardzo ten film jest przefajnowany, jak on nazbyt lekce w sobie waży te wszystkie mity arturiańskie i wytyka się chociażby brak jednej z kluczowej postaci przecież dla. Dla tychże mitów, czyli czarodzieja Merlina. I oczywiście pewnie jest dużo prawdy w tym, co wiele osób podejrzewa, że Merlin po prostu jest przewidziany na potencjalne sequele, no nie bez przyczyny, jeżeli Guy Ritchie mówi o 6 czy 7 filmach, no to pewnie nie, ch nie chciał się wyprztykać w pierwszym filmie ze wszystkiego, co tylko można było tutaj otrzymać ale mi to zupełnie nie przeszkadza. Mi ta taka mniejsza skala, o której ja wspomniałem, bardzo się spodobała, dlatego, że to jest tak naprawdę taki specyficzny Heist mówi, to może źle powiedziane, ale, ale mamy tutaj do czynienia z trochę podobnym schematem, kiedy wiecie, grupka bardzo niewielka ludzi spod ciemnej gwiazdy, co tu się będziemy czarować, no próbuje dokonać swoistego przewrotu, zamachu stanu. No i to naprawdę wypada fantastycznie. Sprawdził się też w mojej ocenie styl, styl Gaiarichi, który... Momentami jest tym dokładnie twórcą, którego pokochali widzowie na etapie porachunków czy przekrętu. Tutaj jest parę takich scen, które są oparte stricte na dialogu i bardzo szybkim montażu i to po prostu jest mistrzostwo świata. Jak wspomnicie sobie na przykład po seansie opowieść Artura i jego ekipy na temat spotkania z wikingami, to jest naprawdę po prostu perełka, mistrzostwo świata. Albo dyskusja Artura z członkami swojej ekipy o tym, jak przekonać baronów, aby poparli ich sprawę. No to są rzeczy fantastyczne ja bym nawet postawił śmiałą tezę, że chyba Richie mógł się pokusić jeszcze, aby jeszcze to bardziej podkręcić, aby tego było jeszcze więcej. nie mniej to, co dostajemy naprawdę tutaj po prostu gra. I Oczywiście, mówię pewnie na Wyspach Brytyjskich, kiedy to nagle oni słyszą, że Artur mówi trochę jak ulicznik z, z jakiejś podrzędnej dzielnicy Manchesteru czy Liverpoolu, a nie potencjalny władca, no to, to pewnie ich to kole w uszy. Dla mnie to się po prostu naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze oglądało i to się po prostu sprawdzało. Tym bardziej, że mówię, postaci są sympatyczne, dialogi są dobrze napisane fajnie grają poszczególne postacie pomiędzy sobą, bo podobała mi się relacja pomiędzy Arturem i jego kompanią tą londyńską podobał mi się ten rodzący się związek pomiędzy Arturem i tą częścią związaną z jego ojcem początkowo fajnie grał cały ten wątek Magini, czy, czy tej wiedźmi która ich wspiera w dążeniu do tronu i to wszystko razem skłania się na film, który dostarczył mi dwie godziny naprawdę bardzo solidnej bezpretensjonalnej rozrywki, bo to jest też wydaje mi się kluczowe w podejściu do Króla Artura ten film nie rości sobie absolutnie żadnych pretensji do bycia jakimś wiernym odtworzeniem faktów, nie to jest retelling i, i tutaj to też jest warte podkreślenia, że jeżeli decydujemy się już na kolejną wersję starej i dobrze znanej historii, to tego rodzaju podejście, jakie Richie zaprezentował w tym filmie, ja doceniam. Bo jednak dostaliśmy coś innego niż kolejną, tę samą wersję znanego mitu, którą widzieliśmy już na ekranach przecież dziesiątki razy. I teraz przechodząc jeszcze do rzeczy, które w filmie troszeczkę Mniej się udało. no bo też warto wspomnieć, że to nie jest film bez wad. Widać momentami, że pewne elementy mogłyby być lepiej rozwinięte. Mam na myśli tutaj to, że w niektórych sekwencjach ten taki miks tego szybkiego montażu powoduje, że przenosimy się bardzo szybko z punktu A do punktu B, co z jednej strony jest fajny, jest pewnie podyktowane tym, że jednak Riciemu zależało na tym, aby opowiedzieć konkretną historię i nie skupiać się za bardzo na jakichś tam drobniejszych rzeczach, które do finału wielkiego nas tutaj doprowadzą, ale to były fajne sekwencje, jak właśnie na przykład to dorastanie Artura albo sekwencja na mrocznych ziemiach, jak będziecie w kinie, to na pewno skojarzycie, o co chodzi, no to były takie elementy, które aż prosiły się o jakieś rozwinięcie. To, co też może wzbudzać pewne dyskusje, to jest kwestia postaci kobiecych, dlatego, że jak to ładnie ujął jeden z zagranicznych recenzentów, ta kobieta mag to jest jedyna w zasadzie istotna kobieta na tym rycerskim sausage party. No i coś w tym jest, że faktycznie kobiety są tutaj bardzo mocno w tle i poza tą maginią, w sumie nie wiem jak ją tutaj w zasadzie wam odmieniać, poza tą wiedźmą to wszystkie kobiety, które dostajemy w filmie albo mają rolę bardzo niewielką jak służąca Vortigerna, albo spełniają funkcję czegoś co brzmi brzydko, czyli kobiet w lodówce nie wiem, matka Artura, która ginie tylko po to, żeby no, gdzieś tam nadać w późniejszej części filmu sens pewnym, pewnym działaniom z, ze strony Artura jak śmierć bliski Wortigerna i tak dalej, i tak no, dalej to są elementy dyskusyjne przy czym to wydaje mi się mimo wszystko jest o tyle do zaakceptowania, że tu też nie ma przesady w tym wszystkim. Wiecie, to, to nie jest tak, że tutaj ja bym posądzał Gaia Ricci o to, że mm, zrobił coś tutaj specjalnie, po prostu skupił się na tyle mocno na y, konkretnym głównym bohaterze, że tego rodzaju elementy y, zeszły na dalszy plan. Przy czym ja rozumiem, że to się może jakoś tam nie podobać. To, co też może wzbudzić u niektórych widzów pewne dyskusje, to jest kwestia tej magii i skali i tego, jak to wszystko funkcjonuje. Bo tak jak wspomniałem, no, król Artur to jest fantazy i o tym naprawdę warto wiedzieć, bo ja przyznam się szczerze, że do końca nie wiedziałem, że, że z tego rodzaju kinem będziemy mieli do czynienia i kiedy nagle tutaj wiedźma potrafi, nie wiem, przywołać, jakiegoś ogromnego węża, albo kiedy jedna z postaci potrafi się zamienić w jakiegoś demona, takiego demonicznego rycerza, bo sprzymierzyła się z no, jakimiś wiedźmami, no to to może się wydać kontrowersyjne. Natomiast to też już wielokrotnie testowaliśmy. No, przypomnijcie sobie chociażby różnego rodzaju inkarnacje Robin Hooda i wszystkie wątki związane z wiedźmami i, i magią, czarną magią. To, to nie jest absolutnie nic nowego, jeżeli chodzi o takie reinterpretacje klasycznych brytyjskich i nie tylko brytyjskich mitów. Podsumowując całościowo, ja bardzo ten film Wam polecam. Nawet sobie nie uświadamiałem, jak bardzo ja tęskniłem za tego rodzaju fantazy. Ostatnie lata niestety nie są pod tym kątem dobre, dlatego że ja uważam, że Hobbit jest fatalnym filmem całościowo jako trylogia. Jeszcze pierwszego hobita ja jestem w stanie jakoś tam zaakceptować, ale pozostałe dwa to wymęłały mnie, i przerobiły mnie, przypuściły mnie niczym przez wyżymaczkę. A tak naprawdę, od czasów Władcy Pierścieni, ja chyba sobie nie przypominam tego rodzaju filmu fantazy, który by naprawdę potrafił tak mnie chwycić. A tutaj, od pierwszej do ostatniej sceny, bawiłem się wyśmienicie. No i co Wam mogę powiedzieć? Idźcie do kina, bo chcę zobaczyć jak najszybciej sequel i sequel i kolejny sequel. Cały ten siedmioksiąg, siedmiofilm, który Guy Ritchie i spółka sobie zaplanowali. No, bardzo jestem ciekaw, czy tego się doczekamy. Film na razie po tych negatywnych recenzjach zarabia w sumie słabo, bo przy budżecie 175 milionów, a mówi się o tym, że uwzględniając marketing, wydano na film prawie 250 milionów, na razie film zarobił jedynie 140. Mam cichą nadzieję, że mimo wszystko powtórzy się sytuacja jak z, nie wiem, chociażby z dreadem czy innymi tego rodzaju produkcjami, które zaczynają słabo, ale z biegiem czasu zyskują poklask u widzów, no i, i zaczynają po prostu na siebie zarabiać, bo mimo pewnych wad naprawdę to jest po prostu fantastyczna zabawa. Jeżeli lubicie dobre fantazy, jeżeli lubicie Gaia Ricci, jeżeli lubicie kino przygodowe, sięgnijcie po króla Artura i bawcie się dobrze. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.